Czyli pragnie czyli pragniesz To pragnie. Jak ktoś nie pragnie, to nie może niczego wziąć od Boga. Bóg reaguje na Twoje pragnienie. Bóg reaguje na, na to, czego, e, czego Ty chcesz. Ja nieraz to powtarzam. Ostatnio dość często to powtarzam, że, że e, Bóg nie odpowiada na nasze potrzeby, tylko na nasze marzenia. To jest.. E, ponieważ jest takie zwiedzenie, że Bóg odpowiada na potrzeby. Nie ma takiego Boga, który na potrzeby odpowiada. Potrzeby nasze są ograniczone przez naszą mentalność. Nasza mentalność ogranicza, ogranicza nasze potrzeby. Wiecie, ludzie na przykład potrzebują... Ktoś ma pensję 1400 złotych, a potrzebuje 1600 to ma taką potrzebę. ja mam potrzebę 1600 Boże, bo błogosław mi 1600, nie? te 1600, później na przykład był bieżącym człowiekiem. Mówi tak. Dziękuję Ci Bogu za 1600. Kiedyś się spotka z tym Bogiem, kiedyś się z tym spotka, nie wiem. I Bóg do niego się zapyta: Słuchaj, dlaczego Ty nie znałeś mnie? Tak jak ja chciałem, żebyś mnie znał. Znałeś mnie Boga 1600. A ja byłem Bogiem 6000. Ale ja. Bogiem 6000, a Ty byłeś, znałeś Boga 1600. Pamiętajcie, przyjaciele, jakiego Boga znasz, takie rzeczy masz. To są bardzo proste rzeczy. I na tym świecie jest pełno zafałszowania prawdziwego chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo jest zafałszowane, wywrócone do góry kołem. Chyba nie ma nic bardziej zafałszowanego niż chrześcijaństwo na tym świecie. Chrześcijaństwo jest powywracane. Powywracane. Dlaczego? Ponieważ diabeł niszczy przede wszystkim to, co może niszczyć Jego. Wiecie, kto może niszczyć diabła na ziemi? Chrześcijanie, ludzie odrodzeni z Bożego Ducha, oni są w stanie, bo oni wiedzą o rzeczach, wiedzą. I oni są w stanie by obnażać diabelskie działania i wyszukać się. Wiecie, chrześcijanie, to jest człowiek, który posiada władzę, władzę, władzę, Władza jest wspaniałą rzeczą. Natomiast mentalność, mentalność jest taka, że my myślimy o naszych potrzebach. I dzisiaj tutaj wszyscy, w ogóle wszyscy mamy jakieś potrzeby. Każdy z nas ma potrzeby jakieś. Ja też mam swoje potrzeby. Dzisiaj nasz kościół w Warszawie idzie na ewangelizację po uwielbieniu. Kończą uwielbienie i idą ewangelizację robić. Moja żona tam prowadzi, a moja córka zwijała się z bólu jeszcze e, kilka minut temu, bo to są ataki demoniczne. Dostałem tutaj informację od przyjaciół. E, ale oni pójdą na ewangelizację. Dlaczego oni pójdą na ewangelizację? Dlatego, że oni z moją żoną na czele wiedzą, czym jest władza. I to, że diabeł atakuje kogoś z nas, to nie oznacza, że to jest temat skończony. Jest jakaś potrzeba, ale Bóg nie myśli tylko o tej potrzebie, bo ta potrzeba zostanie tak załatwiona. Tak załatwiona. Wiecie, ja, mam, ja kocham moją córkę, a ja w ogóle się o nią niepokoję. spróbujcie mnie teraz zrozumieć. Ja kocham moją córkę, siedmioletnią, a w ogóle nie mam niepokoju o Cały czas te same ciśnienie, cały czas ten sam stan i w ogóle o niej nie myślę. Wiecie dlaczego? Bo ja znam efekt końcowy. Wiesz, co jest sukcesem dla człowieka? Znać metę. Ja znam metę. Skutek będzie taki, że jeżeli już na tą chwilę szatan się nie wycofał, to wycofa się za kilka minut. On się wycofa. Musi. Nie może. Nie na przykład. On się wycofa, a oni pójdą głosić Chrystusa i oprócz załatwienia ich potrzeby. Będą też załatwione dzisiaj potrzeby wielu innych ludzi na ulicy. Wiecie? Wiecie jak zagadaliśmy pierwszy Kościół, to, to nasze dzieci, nasz, nasz, nasz syn, on, on czasami szygał dalej niż widzi. Braliśmy go pod pachę, z nimi i musieliśmy głosić Chrystusa. W połowie drogi był uzdrowiony. Alleluja. Bo, rozum, zrozumcie mnie? Chcę wam dzisiaj mówić o tym, że Bóg zaspokaja Twoją potrzebę i On ją zaspokoi. Tylko chciałbym, żebyś dzisiaj wyszedł ponad, bo jak wyjdziesz ponad swoją wiarą, to Twoja potrzeba zostanie zaspokojona. tak, tak. Wyjdź ponad. Na tym świecie jest tylko 100%. Cokolwiek to jest 100%. U Boga zawsze jest ponad 100%. Tam jest więcej, mocniej, silniej. Święty Paweł powiedział, że słyszał niewypowiedziane słowa kiedy miał objawienie nieba. Niewypowiedziane słowa, czujesz? Niewypowiedziane słowa usłyszał. Co to w ogóle jest za historia? Wiecie przyjaciele, chcę wam dzisiaj mówić o Bogu, który jest Bogiem, który jest nazywany po hebrajsku El Elion. To jest Bóg wszechobecny, wszechogarniający, Bóg wszechmogący. Bóg wszechmogący. Chcę dzisiaj mówić o wszechmogącym Bogu, który ograniczył się twoją wiarą. Bóg jest Wszechmogący, ale w teorii dla nas. W praktyce Bóg nie jest Wszechmogący, bo jest ograniczony Twoją wiarą. I na tyle na ile ty pozwolisz Bogu zadziałać dzisiaj, na tyle zostaną załatwione Twoje potrzeby, rozumiesz? I staniesz się kanałem przepływu Bożej Mocy jeszcze dalej. Chciałbym, żebyś dzisiaj wszedł na pułap Wszechmogącego Boga i na tym pułapie powiedział, Boże, ja w tej chwili daję Tobie prawo, do tego, aby Twoja Wszechód zadziałała w moim życiu. Musisz dać mu prawo do tego. Musisz dać prawo Bogu. Musisz dać Bogu prawo. Czemu? Bo On się związał Twoją decyzją, Twoją wolą, Twoją wiarą. On, ten wszechmogący Bóg związał się Tobą. Ty jesteś ostatecznym decydentem. Jesteś końcówką mocy Boga. Końcówką mocy Boga. On mógłby Ci tego nie dać, ale tak Cię pokochał, że Ci to dał. Bóg stworzył ludzi i dał im wolną wolę. Amen? Amen. Lubimy wolną wolę? Tak? A wielu tak. ludzi mówi do mnie, cieszę się, że mam wolną wolę, ale wolałbym nie mieć. Jak już poznali Boga, i chciałbym nie mieć wolnej woli, chciałbym, żeby Bóg mnie teraz kierował. Ja mówię, no nie jest tak. Wolną wolę będzie miał zawsze, zawsze, zawsze. Dlaczego? Bo Bóg nigdy nie odbiera tego, co raz dał. Nam się wydaje, że Bóg to jest taki, taka postać, że coś źle zrobi, to ci coś zabierze. Bóg nie zabiera. Bo, Słowo Boże mówi, że nieodwracalne są powołania i dalej Boże. Jakie? Nieodwracalne! powołania i dary Boże. Tak mówi Słowo. Będziemy się dzisiaj opierać na Słowie, będziemy stać na Słowie. Ja chcę, żeby dzisiaj sięgnął po od Boga. I tam, z tego pułapu nieba, powiedział dzisiaj do Boga Ja daję Tobie prawo, Wszechmogący Boże, do ingerencji w moje życie. Ja daję Tobie prawo. I ja już teraz wierzę, że moja potrzeba jest załatwiona. Ja chcę, żebyś teraz uwierzył, że twoja potrzeba jest załatwiona. Twoja potrzeba, twoja potrzeba. Teraz, teraz przyjmij to już do siebie. to no to dalej będziemy robić, będzie skutkiem, ale przyjmij to do siebie, że twoja potrzeba jest załatwiona. Dlaczego? Bo On jest Bogiem ponad twoimi potrzebami, On jest większy, On jest potężniejszy, On jest ponad, On jest ponad. On chce, żebyś tam szedł teraz. I w tym miejscu powiedział, ja daję Tobie prawo. Ja dałem Bogu prawo do różnych rzeczy w moim życiu. Dlatego na przykład nie przejmuję się tym, co się dzieje z moją córką. Ja się nawet tym nie to, że nie martwię, ja się tym nie przejmuję. Ktoś powie, ty jesteś nieczuły. Ja mówię, dzięki Bogu. On był czuły. Jak gdybym gdyby ja nie był uzdrowiony, rozumiecie z tego? Z tak zwanej czułości. Gdybym był, nie był uzdrowiony, to jest chora czułość. Wiecie, to jest chora czułość. Wiecie, jak, jak podchodzisz do człowieka chorego, jak jest chory i mówisz do niego, no tak ci współczuję. Hallelujah! Cieszę się, że jesteś taki czuły. Tylko dalej pozostawiasz w jego chorobie. Ja Ciebie szanuję za to. I tego Ciebie też na pewno szanuje, tak? Tylko się nic nie zmieniło. I wszyscy są humanistami teraz. Tak, jacy jesteśmy humanitarni. Bóg mówi, ludzie, nie o to chodzi. Ja chcę, żebyś wszedł na pułap wyżej. Ja chcę, żebyś zobaczył, że ja mam możliwość rozwiązania tego. Ja widzę rozwiązanie u mojej córki. Rozumiecie? Ja widzę rozwiązanie, bo jestem wolny od tej humanistycznej czułości. Jestem formą Bardzo ją kocham. Pamiętam, jak kiedyś się dusiła w domu? Malutka jeszcze była, ja ją trzymała na rękach. Kiedy zobaczyłem, że ona się dusi, przebiegłem z kuchni przez przedpokój do pokoju, złapałem ją w ręce i mówię, od imienia Jezusa! Natychmiast przestała się stała dusić. I oddaję jej ją Dlaczego? No, Dlatego, że ja wiem, jak, co to znaczy moc Boga. I ja wiem, że tylko ja jestem na drodze uwolnienia tej mocy. Jeżeli ja się udrożnię, jeżeli ja stanę na wysokości zrozumienia wszechmocy Boga i powiem, ja Ci daję prawo, to mówię, a ja Ciebie użyję. Halleluja! A ja Ciebie użyję. A ja dam Tobie. A ja dam Tobie i Ciebie użyję. Taki jest Bóg. Stańmy na tym pułapie. Przecież chciałem, żebyśmy mogli spojrzeć Słowo, posłuchać tego. Zawsze zachęcam ci z tych z was, którzy chcą, żebyście sobie zanotowali werset z Biblii, żebyście mogli z tego korzystać później, bo to, co mówię, jest skondensowane i warto to później sobie przypominać, bo wiara jest ze słuchania. Powiedz, wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez, słuchanie. przez Słowo Chrystusowe. Tak się budujemy, przyjaciele, w ten sposób. Wiara jest słuchaniem. Teraz słuchaj tego, a potem sobie to powtarzaj. Jeszcze raz to czytaj później. I jeszcze raz pozwól, żeby Twoje uszy to słyszały. Niech Twoje uszy słyszą słowa Chrystusowe, a wiara Twoja będzie rosła. A wszystko jest możliwe dla Tego, który wierzy. To jest możliwe dla wierzącego? Wszystko, wszystko. Bóg jest tak wielki, że nawet w w kole może zmienić. Rozumiesz? To jest po prostu wszechmogący Bóg on robi rzeczy niemożliwe. Coś, co jest niemożliwe, On czyni możliwym. przez to przez wiarę trzeba wierzyć. Trzeba wierzyć. Ewangelii Mateusza w 9 rozdziale 27 od 27 wersetu. Czytamy taki tekst. Ewangelia Mateusza. Dziewiąty rozdział. Od dwudziestego siódmego wersji. Dziewiąty rozdział. Od dwudziestego siódmego. A może? A może przeczytałem kapłańcze wcześniej? A jest też taka historia o tym, jak był pewien, pewien przełożony z synagogi żydowskiej, porządny człowiek, dobry człowiek, taki, taki diakon, taki kościelny, bardzo dobry człowiek. Ma problem. Problemem jest to, że choruje jego córka. I on wyrusza, aby znaleźć Jezusa, bo wie o tym, że Jezus może uzdrowić jego córkę. Jego córka bardzo choruje. I on idzie w podróż. Ja zawsze mówię tak. Kiedy stajesz przed problemem swojego życia, jakimkolwiek i nie widzisz żadnych rozwiązań, to pierwszą rzeczą, którą powinieneś zrobić, to zacząć szukać Jezusa. Trzeba wyjść na poszukiwania Boga. Trzeba wyjść na poszukiwania. Wyjść z miejsca problemów. W domu jest problem, bo leży w moje dziecko. Normalny, dobrze zorientowany ojciec, taki humanista powinien siedzieć przy tym dziecku. Trzymać się za rękę, dbać o nie, podawać jej różne tam medykamenty. Ale ten ojciec wychodzi z tego miejsca i idzie... gdzie? Idzie tam, gdzie jego wiara go prowadzi, a jego wiara prowadzi go do Jezusa. On słyszał o jakimś wariacie z Nazaretu, który przestał być cieślą, rozumiecie? I zaczął chodzić i mówić, że jest Bogiem. Czy jest klimat? że w pewnym momencie w lokalnych wiadomościach w Twoim mieście, dowiadujesz się, że pewien lokalny rzemieślnik, tak? Zamknął interes i chodzi po Krakowie, twierdząc, że jest Bogiem. Widzisz, jakie są reakcje? Takie reakcje były też tam. Po prostu. No, korwa. Ale ten ojciec, co robi? On zaczyna wierzyć! Co w nim powstaje? W nim powstaje jakaś informacja, on tą informację przetwarza, przetwarza, przetwarza, przetwarza i w pewnym momencie mówi to ja muszę się spotkać z tym gościem, muszę to zrobić i on idzie na spotkanie z nim. Jezus w konsekwencji idzie z nim do jego domu, w międzyczasie jego córka umiera, znamy tą historię, ojciec się załamuje, Cała rodzina płacze, jeden wielki skowyt. Wielu przychodzi do domu. Ciotki, wujkowie wszyscy krzyżą, płaczą, szloch. Już niepotrzebny jesteś. Już nie potrzebujemy cię. Już po to, a po to ty wrócisz nauczyciela, a po to też go przyprowadził. Zobacz, spóźniliście się. Co ciekawe, w ogóle nigdy nie rozmawia z niewiarą. Pamiętaj, nie rozmawia z niewiarą. Nie rozmawiaj z niewiarą w sobie i wokół. Nie rozmawiaj z niewiarą ze swoim mężem czy żoną. Nie rozmawiaj z niewiarą, która działa przez twoje dzieci, pracodawców, przyjaciół. Nie rozmawiaj. Nie rozmawiaj z niewiarą, która działa przez duszę twoją. Nie rozmawiaj. Olej to. Jezus to olał. Wiecie co zrobił? Wypędził. to robił rzeczy. Przygotowania pogrzebowe są. Rozumiesz o co chodzi? A Jezus nie rozwalił pogrzeb. Kocham Jezusa. Przez cztery Ewangelii nie przeczytałem o tym, żeby jeden pogrzeb robił. Nigdy nie chował ludzi. No stop ich wskrzeszał. W dodatku robił taką awanturę przy tym. Wypędził tłaczącą rodzinę. Spojrzał w oczy ojca i mówi tylko wiesz! Nie wycofuj się z wiary i ojciec słyszy Słowa Jezusa i widzi martwe ciało dziecka, martwe ciało, słowa, martwe ciało, słowa. Chcę teraz, żebyś spojrzał na swój problem. Spójrz teraz na ten problem i teraz posłuchaj słów Jezusa. Tylko wierz! Słowa Jezusa kontra śmierci córki. Ten ojciec waży to, rozważa to. W jednej ręce jest śmierć córki, w drugim są Słowa Jezusa, a wiara jest ze słuchania. Wiara nie jest z widzenia. Jego oczy widzą martwą córkę. Rozumiesz, a jego uszy słyszą słowa. I on podejmuje decyzję. Ja będę wierzył. Ja będę wierzył. Ja będę wierzył w te słowa Chrystusowe. I Jezus podchodzi do dziewczynki i mówi wstań. I dziewczynka wstaje. I to jest też całej historii, dopiero, o której chcę opowiedzieć dzisiaj. Od 27 wersetu zaczyna się kolejna akcja. Akcja dotycząca zupełnie innych osób. Ale te osoby dowiedziały się, co się stało w domu tego człowieka. Oto dwóch ślepych ludzi. Ludzi, którzy nie widzieli na swoje oczy. Dowiedzieli się, że właśnie w domu przełożonego synagogi nastąpił cud. Nastąpił cud. Dziewczynka została wskrzeszona. I 27 werset mówi, a gdy Jezus odchodził z tamtą, czyli wychodził z tego domu, szli za Nim dwaj ślepi. Wołając i mówiąc, zmiłuj się nad nami, Synu Dawida. A gdy wszedł do domu, przyszli do Niego ci ślepi. I teraz widzimy sytuację. Przyjaciele. Chcę, żebyśmy poruszyli pewne rzeczy. Przede wszystkim widzimy, że idzie za Nim dwóch ślepych. Czyli można, posłuchaj uważnie chodzić za Jezusem, tak? I dalej mieć problem. Zgadza się? Czyli może przed Tobą iść Jezus, czyli możesz być w dobrym miejscu, na przykład takim miejscu, jakimś dobrym kościele, gdzie się dużo mówi o Jezusie. I Ty możesz wiedzieć dużo o Jezusie, ale dalej masz chorobę, ale dalej masz nieboc. Zobacz. A więc... Bycie w miejscu, gdzie się porusza Jezus, nie daje nam żadnego prawa do tego, aby być uzdrowionym. To nie daje nam żadnego prawa, żadnego dowodu na to. Któż mówi, przecież jestem chrześcijaninem, czemu jestem chory? Ja mówię, ty mi powiedz. Bo czemu mnie pytasz? Ty mi powiedz czemu jesteś chory, ja ci powiem czemu jestem zdrowy brutalne, co mówi. Ja wiem, że wejrzeć z Was może być dla Was to brutalne, ale musicie zrozumieć jedną rzecz. Można być chrześcijaninem prawym człowiekiem. Rozumiesz? Chodzić z Bogiem i być chorym, nieszczęśliwym, załamanym, biednym i zniszczonym. To w ogóle nie oznacza, że jeżeli jesteś chrześcijaninem, to zło przestaje mieć do Ciebie dostęp. Zapomnij o tym. To jest nieprawda. Bo dopóki chodzisz po tej ziemi, zło będzie miało do ciebie dostęp. Po prostu. To nie jest tak. Patrzmy dalej. Wołają za Nim, zmiłuj się nad nami Synu Dawida. i rozważ się modliło i mówiło, uzdrów nie Panie. I dalej byłeś chory, <grym> I dalej chorowałeś. Panie pomóż mi w tych sprawach finansowych i dalej leżałeś i ćwiczałeś. Boże, pomóż mi! Małżeństwo mi się rozpada! I Ci się rozpada. Rozumiecie? Ludzie wołali do Boga i nic się nie działo. Dlaczego? Bo to, że się modniesz do Boga i wołasz do Boga w ogóle nie oznacza, że zostaniesz uzdrowiony, uwolniony czy zaopatrzony. To w ogóle nie oznacza tego. Jest kupa wierzących ludzi, którzy ustawicznie modlą się do Boga i dalej mają swoje problemy i dalej trwają w swoich kanałach. Bo to nie jest żaden dowód. Bo nie ma na to podstawy biblijnej. Ja chcę wam powiedzieć, żebyśmy się zrozumieli, czego Bóg potrzebuje. Coś ci powiem. Jeszcze raz zaczynam od początku. Wejdź w miejsce wszechmocy Boga. Bóg jest jaki? Wszechmogący. Ale dla ciebie nie jest wszechmogący. On jest wszechmogący ogólnie, ale dla ciebie nie. Bo jest związany twoimi decyzjami. Jest związany twoją wiarą. Sam się nią związał. Sam się nią związał. I On nie może zrobić rzeczy w Twoim życiu bez pewnych Twoich ruchów. Nie da rady tego zrobić. Choćbyś za Nim chodził i choćbyś do Niego wołał. Bo mamy na to dowody tutaj. A gdy wszedł do domu, przyszli do Niego Ci ślepi. Zobaczcie, gdzie oni weszli. W najgłębszą, osobistą, intymną relację. Oni mieli, zobaczcie, wiecie czego to jest symbol? Dobrego życia modlitewnego. Ludzie mówią, przecież już jesteśmy wypełnieni Duchem Świętym. Mówimy innymi językami. Przecież Panie, głosimy Twoją Ewangelię. Co Ciebie jestem? Czemu modlę się codziennie? W innych językach, a mam depresję? Dlaczego? Są w domu Jezusa i dalej są jacy? Ślepi. Nadal są ślepi. I rzekł Jezus. Czy wierzycie, że mogę to uczynić? Czy wierzycie, że mogę to uczynić? Pytanie Boga. Czy Ty wierzysz, że mogę TO, tą sprawę rozwiązać, TĄ sprawę, nie inną? Ludzie mówią, Panie, tak, wierzę, że Ty uzdrawiasz chorych. Bo mówi, to nie jest to pytanie. Ja się Ciebie pytam, czy Ty wierzysz, że mogę coś zrobić z Twoim problemem, z tym problemem. A wiecie czym jest wiara? Wiara jest pewnością. Czy Ty jesteś pewny? O nich pyta. Czy jesteście pewni, że mogę uzdrowić Was ze ślepoty? I czy to jest pewność? Pewność nie dyskutuje nigdy z nikim. Pewność się nie pyta nigdy o nic. Pewność się nie doradza. Jak się kogoś o coś radzić, to znaczy, że nie jesteś pewny. Fajnie. Jak się kogoś o coś pytać, to znaczy, że nie jesteś pewny. To nie znaczy, że nie mamy się radzić i pytać. Nie. Ja się radzę i pytam. Ale jak ja jestem czegoś pewny, to się nikogo nie radzę się nikogo nie pytam o I ktoś mówi, to jest arogancja z Twojej strony. Ja mówię, ja... Myślałem, że to wiara. <grym> ja myślałem, że do tej pory to wiara jest. Że wiara to pewność. Ludzie mówią, a skąd wiesz? że mi mnie pytają? a skąd Ty wiesz, że Bóg Cię tam posyła? Ja mówię, a skąd Ty wiesz, że nie? Dlaczego uważasz, że mnie nie posyła? Dlaczego uważasz? A dlaczego ty to? Dlaczego uważasz, że Bóg chce, żeby to dziecko było uzdrowione? Czemu ty tak uważasz? Ja czemu ty uważasz, że nie chce? A czemu uważasz? Bóg pyta dzisiaj Ciebie, czy ty wierzysz, czy ty jesteś pewny, czy masz w sobie niezachwianą pewność? Niezachwianą pewność, że Twój problem mogę rozwiązać. Że jestem wszechmogący, on się dzisiaj pyta, czy Ty wiesz, czy Ty jesteś pewien tego, że jestem Wszechmogący do tego problemu, do tego problemu, to jest Wszechmogący? Wszechmogący jest mogący zrobić wszystko. Wodę zamienić w wino, na przykład. Wiecie, jak on miał być, rzeczy robił? W ogóle nie pobożne. Na imprezę przyszedł. Ty, wino, im się skończyło, powinien się cieszyć. Każdy pobożny człowiek, o, chwała w ogóle nie piją. A Jezus się rozejrza. mówię mówi, ja niech piją. To jak przychodzi na ulicę jakiś, wiecie, religijni ludzie, jak przychodzi do nich taki, wiesz, gość z Biedronki, rozumiesz, to, to mówią, mówi, mogę Ci kupić bułkę. A on przychodzi do Ciebie, poraduj To On nie chce bułki. On chce piwo. I wiesz, co Ci powiem? Twoja religia nie ma na piwo. A moja wolność mu da. A wie dlaczego? Dlatego, że Bóg odpowiada na pragnienie. To jest złe pragnienie. Chłopaki wina je zrobił. Schrali się tym winem. Taką wielką imprezę. Jednak im to załatwi. Wie dlaczego? Wie dlaczego? Bo chcieli. to nic nie poradzi na chcę za ludzkie. Ma jeszcze tam matka, jak to i mówi, weź tam im za... Powołał się zmiksować, mówi, jeszcze nie ten czas. Jeszcze, a rządzi. Bóg jest wszechmogący i nieracjonalny w różnych sytuacjach. Daje więcej, daje ponad miarę, daje rzeczy niepotrzebne często. Ja przeklinam tę religię, która mówi, że Bóg daje tylko potrzebne rzeczy. Bo to jest pragnienia Twoje. On chce współpracy w miłości, jak kochasz. On chce, żebyś coraz bardziej kochał, kochał. To nie będziesz się modlił o karabin, żeby zabić sąsiadkę. Rozumie, co tu chodzi. On chce, żebyś kochał, więc pokazuje Ci, że może Ci dać więcej. Spójrz na Boga, który chce Ci dać więcej niż teraz chcesz. Chodzi dodać więcej. Sieggi wiarą o to teraz. Miej pewność. On pyta, czy wierzysz? Czy wierzysz, że mogę Tobie to uczynić? Jaka jest odpowiedź tych dwóch śledców? Tak, Panie. Ale nadal są jacy? Jeszcze nie został naciśnięty ja w ostatni godzin. Wielu ludzi mówi wierzę, wierzę, wierzę, wierzę. Ja do, do, do, kogoś pytam, wierzę, że tak wierzę, wierzę, wierzę. A ja mówię, masz? Nie mam. Co Ty na to mówię? Nie wiem, co się dzieje, przecież wierzę. A czemu zacząłeś ze mną tą rozmowę? No chciałem Ci powiedzieć, że wierzę. Nie. Chcesz, żebyśmy porozmawiali o tym, dlaczego się rzeczy nie dzieją. Chcesz, żebyśmy sobie ucięli kawętkie na temat niewiary. Zostawiasz sobie malutką dziurkę. Czasami napomniesz przez telefon o swoich mankamentach, o swoich niepewnościach. Zobacz, co im Jezus mówi. Wtedy dotknął ich oczu mówiąc według wiary waszej niech się wam stanie. Według wiary waszej. Jeżeli już powiedziały, że wierzysz, mówi Bóg, chciałbym zobaczyć, jak to się manifestuje chciałbym się przyjrzeć. Ten mówi Pan. Według wiary waszej, jeżeli jest w twoim życiu pewność, to ta rzecz musi nastąpić. Spójrz teraz w siebie. Zobacz, czy jest pewność. Spójrz na wszechmocnego Boga, który może. To jest pewna gra. To jest pewna gra. Ten Bóg mówi, ja mogę. Lecz czy Ty wierzysz, że mogę? I Ty mówisz tak, Panie, więc weź. Teraz jest moment, kiedy się wierzy, że już tylko bierze. Weź, weź, weź. I uznaj, że masz. Nie patrz na to, co się dzieje wokół. Nieważne, co czujesz. Nieważne, co mówią Twoje myśli. Nieważne, jak reaguje Twoje ciało. Weź i wiedz, że masz. Wiecie? Jak człowiek się modli o zegarek, to powinien już wiedzieć, jaka marka jest tego zegarka. Już go powinien widzieć na swoje ręce. Już powinien podejść do na ulicy i powiedzieć, czy pan chce się dowiedzieć, która godzina, czy pan zegarka nie ma. Nie, to pan jeszcze nie widzi tego zegarka. Wiara! Wiara! Niepotrważalność! <śmiech> Pewność! Tylko wierzcie, że otrzymaliście, a stanie się wam, tak mówi słowo, że otrzymaliście. Chciałbym, żebyś teraz Dzisiaj uwierzył, że masz. Przyszedłeś tu z jakimś problemem. Przyszedłeś tu z jakimś, jakiegoś powodu. Marzysz o czymś. Jest coś w tobie. I teraz Bóg mówi, dziecko moje, chcę, żebyś był pewny, że masz. Macasz się jeszcze w tym miejscu. Jest tam pustka. Ale Bóg mówi, nie macaj się tam. Nie macaj się tam.